Piękne efekty malarskie z wyraźnymi wpływami impresjonizmu odnajdziemy w wierszu Widok ze świnicy do doliny Wierchciej. Senną zieleń gór pokrywają rzadkie przezroczyste mgły. Potok przepływający po kamieniach skrzy się w słońcu odbijając od szarpła. Niezwykle obrazowym efektem malarskim jest ogromny głaz usytuowany na zielonym tle górskiej polany. Synestezja została wyrażona w rebrzysto turkusowej ciszy. Na tle tak pięknego malarskiego opisu przyrody podmiot liryczny dręczony tęsknicą i żalem wyraża nastrój chwili, co jeszcze bardziej łączy wiersz z impresjonizmem. Do utworów tatrzańskich ukazujących folklor góralski i tężyznę ludu należy słynny Marsz z Bujeckim. Po raz pierwszy Tetmajer wprowadził do poezji gwarę góralską z charakterystycznym dla niej mazurzeniem. W swojej twórczości poetyckiej, a także powieściowej powraca do legendy o dzielnym Janosiku. Od dzieciństwa związany był z Tatrami. Urodził się niedaleko Nowego Targu. Górale i bohaterowie ich legend i opowieści imponowali siłą, której tak bardzo brakowało pogrążonym w melancholii dekadentom. Niezwykle uroczy, pełen ludowego humoru jest wiersz Jak Janosik tańczył z cesarzową. Dynamiczny opis tańca przedstawiony został w krótkich wierszach. Poeta zastosował rymy męskie. Jak pamiętamy, polegają one na rymowaniu wyrazów jednosylabowych, co znakomicie oddaje rytm tańca. Taniec nie trwa jednak wiecznie. Tonacja wiersza ulega zmianie i zamyka go fragment refleksyjny, o dalszych losach Janosika, zakończonych jego pojmaniem i śmiercią. Warto zapamiętać, że Tetmajer napisał stylizowaną gwarą góralską cykl opowiadań na skalnym podchalu. Tak jak Blickiewicz utrwalił w panu Tadeuszu dawny świat szlachecki, tak Tetmajer utrwalił wolność i mądrość ludu góralskiego. Zapamiętajmy, że jedyną dziedziną której nie dotyczyły nastroje pesymizmu ani przekonania o kryzysie wartości, była sztuka. Apoteozę sztuki wyraził Tetmajer w wierszu Evivalarte, czyli niech żyje sztuka. Podmiot liryczny, gloryfikując sztukę, mówi o kondycji artysty w społeczeństwie, w którym sztuka stała się towarem, a wartości materialne stawiane są ponad doznania duchowe mówi o indywidualności artysty wyrastającego ponad przeciętność z pogardą patrzącego na tłum trudno nie dopatrzeć się w tych wyznaniach niczańskiej teorii nadczłowieka Kazimierz Przerwa-Tetmajer był typowym wyrazicielem niepokojów końca wieku jego wiersze preludia, hymny szepty i krzyki miłosne wspominał Tadeusz Żeleński Boj były na ustach wszystkich Rozstańmy się z poetą-dekadentem słowami, które najlepiej utrwalą nam istotę jego poezji. Nie wierzę w nic, nie pragnę niczego na świecie. Wstręt mam do wszystkich rynów, drwie z wszelkich zapałów. O innym poecie młodej Polski, Janie Kasprowiczu, powiedział Witold Gąbrowicz. Jaka z prowicza ubrałbym od pasa w dół w chłopskie buty i chłopskie portki, a od pasa w górę w marynarkę i sztywny kołnierzyk. Takim wypuściłbym go na widownię, mówiąc. Radź sobie jak możesz. I radził sobie chłopski syn z kujawskiej wsi zupełnie dobrze, skoro ukończył gimnazjum, studia, a nawet został rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. Zasłynął jako poeta i znakomity tłumacz. W wierszach młodzieńczych, tzw. zwanych juweniliach, Kasprowicz nawiązł tradycji romantycznych. Bliskie były mu zwłaszcza odruchy romantycznego buntu, wyrażającego się między innymi w walce o nowy, lepszy świat. Początkujący poeta szukał wzorów u innych, znanych twórców. Wkrótce jednak napisał własne, oryginalne utwory. Są nimi sonety zebrane w cyklu pod tytułem Z chałupy". Sonet Chaty rzędem na piaszczystych wzgórkach stanowi wstęp do całego cyklu. W pierwszych dwóch strofach mamy opis wsi, w pozostałych liryczną refleksję. Popatrzmy, jakie elementy wiejskiego krajobrazu wyeksponował poeta. Piaszczyste wzgórki, krępy sad, siwe wierzby. Obórki. W drugiej strofie dostrzega walący się płot i piołun porastający podwórka. Jest on symbolem goryczy. Trafnie dobrane epitety określają realia polskiej wsi świadczące o nędzy chłopskiej. Smutny, szary krajobraz ożywia widok wiejskich dziewczyn pełnych zdrowia i witalności ubranych w kolorowe chustki. W części refleksyjnej Podmiot liryczny podkreśla swój nierozerwalny związek z chłopskim życiem, z chłopską egzystencją. Traktuje go jako zawsze żywą przeszłość. Ostatni wers, zakończony pytaniem retorycznym, można potraktować jako nadzieję na zmianę chłopskiego losu. Zwróćmy uwagę, że poeta w opisie wielkiego krajobrazu zawarł konkretne realia polskiej wsi. Widać w tym wyraźny wpływ naturalizmu, po tym sonecie spełniającym rolę tempu i przesłania mamy następne 39 sonetów poświęconych chłopskiemu życiu. Przeczytajmy jeden z ostatnich, sonet 39. Nie mamy w nim, tak jak w poprzednim sonecie, wyraźnego podziału na część opisową i refleksyjną. Mamy natomiast fabułę zawierającą historię wiejskiego chłopca, jego dzieciństwo i młodość, poświęcone zdobywaniu wiedzy, w niezwykle trudnych warunkach chłopskiej egzystencji. Bieda, wycieńczenie, praca ponad siły przekreślają upragniony cel. Bohater utworu umiera na gruźlicę. Fabuła pomina zwięzłą nowelkę o dramatycznym, zaskakującym finale. W kolejach losu chłopskiego syna można dostrzec elementy autobiograficzne. Jeśli przeczytamy inne sonety, bez trudu dojdziemy do wniosku, że większość z nich ma taki sam, Nowelistyczny charakter. Poeta dążył do ścisłego odtworzenia zaobserwowanych faktów. Utożsamiając się niejednokrotnie z postaciami swoich wierszy, pełnił rolę kronikarza wiejskiego życia. Wybrał z niego te elementy, które wyrażały protest przeciwko panującym stosunkom. W sonetach z chałupy przemawia poeta z ludu, który nie prosi, ale oskarża, przytaczając najbardziej wymowne przykłady chłopskiej niedoli. Widzimy, że pierwsze utwory Kasprowicza posiadają cechy, które trudno uznać za charakterystyczne dla modernizmu. Przyjmując postawę poety społecznika staje się bliższy pozytywistom. W połowie lat 90. nastąpił jednak przełom w twórczości Kasprowicza. Jego symptomem jest kolejny cykl sonetów pod tytułem Krzak dzikiej róży. Zwrot w stronę indywidualizmu oznacza zmianę upodobań artystycznych poety. Zaobserwujmy to na przykładzie dwóch pierwszych sonetów z wymienionego cyklu. Po przeczytaniu pierwszego z nich podziwiamy malarskość opisu górskiej przyrody. Przedstawiony krajobraz kojarzymy z obrazami impresjonistów. Wiemy, że malowali oni barwnymi plamami, starając się przedstawić nie tyle kształt rzeczy, zjawiska barwne i świetlne. Świat w ujęciu impresjonistów Stawał się grą świateł na barwnej powierzchni przedmiotów. Powróćmy do tego. Na tle szarych skał odbija jaskrawym blaskiem pąsowy krzak róży. To jest malarski efekt impresjonistyczny. Zwróćmy uwagę na nagromadzenie epitetów. Krzak róży jest samotny, senny, zadumany. Epitety stwarzają nastrój spokoju. Opis przyrody jest statyczny. Mamy także inne epitety, na przykład określenie krwawy pąs róży. Daje nam wyobrażenie o intensywności czerwieni. Stawy górskie są pawiookie. Ten epitety znakomicie określa nam kształt stawu i barwę wody. Poza krzakiem róży przedstawiony przez poetek obraz górski jest szary i smutny. Nie zdobi go wcale karłowata kosodrzewina ani próchniejąca limba rosnąca niedaleko róży. Krajobraz ożywia się w drugim sonecie. Słońce rozjaśnia niebo, oświetla szare zbocza gór. Las odbija się na tle jasnego, rozświetlonego słońcem nieba. Po skalnym zboczu płynie szumiący wodospad. Skrzą się w nim blaski słońca. Oto znów mamy typowo impresjonistyczną gamę blasków i cieni. Krajobraz uzupełnia krzak róży i próchniejąca limba tym razem powalona przez burzę. Czy, poecie, chodziło tylko o malarskie przedstawienie piękna zmieniającego się krajobrazu? Zwróćmy uwagę, że głównymi elementami krajobrazu są krzak róży, szare skały i próchniejąca limba. Czy możemy im nadać rangę symbolu? Jeśli tak, to spróbujmy podłożyć pewne treści. Krzak róży tulący się do skalnej ściany dzielnie przetrwał burzę, może symbolizuje siły witalne, odporność na trudy życia, chęć przetrwania. A próchniejąc limba, czy to nie tragizm ludzkiego losu, zmęczenie życiem, a nawet śmierć? Przełożyć całkowicie wiersz symboliczny prozy to znaczy pozbawić go uroku i subtelnych skojarzeń, jakie ma on wywołać w czytelniku. Zatem każdy może dośpiewać sobie w duszy, to, co czuje i o czym myśli, czytając te piękne utwory. Do najważniejszych utworów symbolicznych Kastrowicza należą hymny. Z poezją hymniczną zetknęliśmy się omawiając utwór Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Hymny jest to uroczysty utwór liryczny, najczęściej o tematyce religijnej. Pamiętajmy, że Kasprowicz pisząc hymny stworzył utwory wybitne i oryginalne. Nie miał możliwości korzystania z rodzimej tradycji literackiej. Polska poezja hymniczna była dość uboga. Najbardziej znane hymny to wymieniony już utwór Kochanowskiego, Smutno mi Boże, Słowackiego, czy śpiewany do dziś w kościołach hymn Boże coś polskie, napisany w 1816 roku przez Aloizego Felińskiego. Pamiętajmy, że kultura europejska modernizmu dokonała jeszcze jednego istotnego odkrycia w poszukiwaniu filozoficznych i historycznych analogii. Odkryła epokę średniowiecza. Schyłkowa faza średniowiecza przypominała przełom współczesności. Oto teraz, jak wówczas, wszystko zdawało się zagrożone, waliły się systemy wiar i przekonań, które przetrwały wieki. Świat średniowieczny, rozdarty przez królestwo Boga i królestwo szatana, między dobro a zło, przybliżył ludziom z chyłku wieku problem niezawinionej winy, grzechu, kary, sądu i śmierci. Przeżywając głęboko zagadnienia moralne swoich czasów, poeta właśnie w średniowieczu znalazł podłoże dla swoich przeżyć, i twórczej wyobraźni. Tego pisząc hymny nawiązał do podobnych utworów średniowiecznych włoskiego mnicha Tomasza Celano. Zanim przeczytamy tekst pierwszego utworu musimy zdać sobie sprawę z podstawowego założenia myślowego hymnów. Jest nim tragiczne, wewnętrzne rozdarcie ludzkiej duszy pomiędzy dobrem i złem, błym i szatanem, którzy są symbolami tego odwiecznego podziału. Między tymi dwoma potęgami toczy się walka, utrzymująca świat w nieustannej niepewności. Źródłem wszelkiego zła istniejącego na świecie jest grzech. Skłonność do grzechu posiadał człowiek od momentu swego istnienia, dlatego do poczucia winy dochodzi poczucie krzywdy. Po tym wprowadzeniu przeczytajmy fragment hymnu Święty Boże. Oto mamy przy oczami obraz niezwykle szarej, smutnej przyrody, pozbawionej całkowicie barw. Ziemię, spękaną od słonecznego żaru, porastają chwasty. Dostrzegamy motyw samotnego grobu i łączymy go ze słowami A ci się wloką. I oto mamy skojarzenie z utworem Cypriana Kamila Norwida Dena pamięci, żałobny rapsod. Przed naszymi oczami przesuwa się stylizowana, Poetycka wizja procesji, orszaku pogrzewego ciągnącego się poprzez pola wśród roślinnego pejzażu kujawskiej wsi. Biorą w nim udział ludzie i przyroda, zatem orszak urasta do pochorudzkości zdążającej, jak w utworze Norwida, do samotnego grobu. Pochód wchodzi w wąwóz, mija błyszczące jezioro, dzwonią dzwony, powiewają chorągwie. Widzimy zapalone gromnice. W orszaku kroczy poeta wywodzący się z chłopskiej chaty, pełen głębokiego zrozumienia dla ludzkich cierpień. Pochód posuwa się na tle zmieniającej się przyrody, burzy, deszczu, przerażającego śmiechu, symbolizującej ludzki los, ludzką egzystencję. Ale oto ujawnia się sam poeta, mówiąc jestem, jestem i płaczę. Jest jednym z wielu w tłumie zmierzającym do grobu. Roztacza przed nami wizję katastroficznej zagłady świata. Powtarzają się słowa, a ci się woką. Kto kroczy w tym katastroficznym pochodzie? Do zagłady zmierza ludzkość i cała przyroda. Ale oto poeta zwraca się do Boga. Przypomnijmy sobie, kto w poznanych utworach literackich usiłował nawiązać bezpośredni kontakt ze stwórcą. Oczywiście Konrad w wielkiej improwizacji z trzeciej części Dziadów. Wiemy, że polemizował on z Bogiem w imię cierpiącego narodu i ojczyzny. W czyim imieniu przemawia poeta w hymnach? Czytając tekst widzimy, że przemawia w imieniu wszystkich skrzywdzonych i upośledzonych przez los. Zadaje te same pytania co Konrad. Dlaczego ludzie cierpią? Dlaczego Bóg akceptuje taki porządek świata, na którym panuje tyle zła, goryczy i smutku? Tak samo jak Konrad przyjmuje poeta postawę prometejską, jest gotów poświęcić się dla cierpiącego ludu. Zarzuca Bogu obojętność, aby dojść do tragicznego wniosku. Jeśli Bóg nie ma wpływu na losy świata, to musi nim rządzić szatan. Poeta reprezentuje postawę eudajmonistyczną. Eudaimizm to pogląd etyczny, uznający za najwyższą wartość szczęście osobiste lub społeczne. Spójrzmy jeszcze raz na tekst. Podziwiamy niezwykłą sugestywność wizji. Przeczytajmy głośno chociaż króciutki fragment. Widzimy, że hymn Święty Boże napisany jest wierszem wolnym. Można go określić jako wiersz emocyjny. Charakteryzuje go zmienna intonacja, pojedyncze wyrazy stanowiące odrębne jednostki rytmiczne, równoważniki zdań, dowolne rozczłonkowanie, wypowiedzi. Przy pomocy tych środków poeta udowadnia, że trudne do zaakceptowania współistnienie dobra i zła w ludzkim życiu ma konsekwencje społeczne, jest przyczyną cierpień i powoduje, że życie traci sens. Teraz znacznie łatwiej będzie nam zrozumieć drugi hymn zatytułowany Dies Irae czyli Dzień Gniewu, rozpoczyna się jak fragment z Biblii zapowiadający koniec świata. Po apostrofie do psalmisty, czyli poety, aby nastroił Harfer przed rozpoczęciem dzieła, mamy szereg pełnych ekspresji wizji przedstawiających Dzień Gniewu, czyli moment Sądu Ostatecznego. Pamiętajmy, że wszystkie wizje i obrazy hymniczne mają charakter symboliczny, Głowa w cierniowej koronie niewątpliwie symbolizuje cierpienie. Kwiaty symbolizujące grzech i winę obejmuje pramatka Ewa, od której wywodzi się pojęcie grzechu, czyli zła atakującego świat. Widzimy wstające z cmentarzy upiory wieków, zdążające na sąd Boży. Pochodowi ludzkich istnień towarzyszy odgłos archanielskich trąb. I oto mamy wizję kataklizmu, trzęsienia ziemi. Tym razem... Zamiast poety pojawia się praojciec Adam, który po prometejsku jest gotów poświęcić się dla ludzi i przyjąć na własne barki całą winę ludzkości. Widzimy pochód ludzi niosących krzyże, rzeki pełne krwi, przerażające obrazy ludzi wijących się w męce. Podobnie jak hymnie Święty Boże, w katastroficznej wizji zagłady bierze udział nie tylko ludzkość ukazana w upiornym szale, ale cała przyroda, poeta przedstawia nam wizję ludzi odrywających się od krzyży, z martwych wstających z grobów, tratujących się w przerażającym eschatologicznym pochodzie. Pamiętajmy, że eschatologia oznacza ogół poglądów traktujących o śmierci i ostatecznym piekle i niebie. Przesuwający się orszak ludzkości zbliża się przed oblicze Boga, rozpoczynającego sąd ostateczny. Ewa z wężem u nóg symbolizuje grzech i zło. I oto poeta znów zadaje pytanie, dlaczego człowiek ma cierpieć? Dlaczego ma być karany za coś, co stanowi część jego istnienia? Stawia Bogu najcięższe zarzuty. Nędza, cierpienie, panoszący się na świecie grzech, czyli zło. Wszystko jest jego dziełem. Do tego Bóg przypisuje sobie prawo sądzenia człowieka za jego winy. Zwróćmy uwagę na umiejętność łączenia obrazów w poetycką całość przy jednoczesnym użyciu przez poetę efektów malarskich, plastycznych. Obrazy przedzielają powtarzające się motywy. Głowy w cierniowej koronie, pramatki Ewy z wężem u stóp. Zmianom obrazów towarzyszą także powtórzenia układów słownych, jakby motywów muzycznych, na przykład Pańskiego Gniewu Dzień, O Boże Ty bądź naszą łaską i obroną, Kyrie Eleison. Ekspresję potęguje zmieniająca się ciągle intonacja wypowiedzi. Jak autor hymnów, Kasprowicz okazał się prekursorem ekspresjonizmu. Był to kierunek artystyczny początku XX wieku, który gwałtowne uczucia, na przykład zachytu, uniesienia, ekstazy, niepokoju czy przerażenia wyrażał przy pomocy deformacji, niesamowitości i fantastyki. Poetyckie wizje wyrażone zostały przy pomocy ekspresjonistycznego stylu. Polega on na hiperbolizacji, czyli wyolbrzymieniu środków wyrazu. Na przykład stosuje poeta słownictwo o superlatywnym znaczeniu Bóg jest wszechmocny Łono przepotężne, głębie przepastne, zbrodnia jest wiekuista. Obrazy uderzają orgią kształtów barw, konwulsyjnym wygięciem linii. Zwróćmy uwagę na inne środki stylistyczne. Nagromadzenie czasowników, przymiotników służy podkreśleniu ruchu, zmienności i jednoczesności zjawisk. Poeta wprowadza personifikację pojęć, np. głuchy i niemy strach. A z archaizmy leksykalne, np. surma archanioła, trąbita sądu, dzień tuczy. Podsumujmy. Po pierwsze, generalnym problemem minów jest dramat duszy ludzkiej na tle niezgłębionych tajemnic istnienia. Po drugie, Hymny ukazują walkę między dobrem a złem, nieustanne powstawanie potężnych napięć, wieczny ruch w kosmosie. Po trzecie, wyrażają niepokój moralny poety, buntującego się przeciwko złu i krzywdzie. Dotyczy on przekonania o upadku wartości moralnych i etycznych. Towarzyszy mu świadomość, że kończy się pewien okres w dziejach kultury i rozwoju społecznego. Niepokój moralny poety znalazł także odbicie w prozie symbolicznej, jaką napisał utwór o bohaterskim koniu i walącym się domie. Na zakończenie przejdźmy do odmiennego w nastroju zbioru wierszy pod tytułem Księga Ubogich. Tytuł nawiązujący do łacińskiego określenia Biblia pauperum, czyli Biblia Ubogich, sugeruje, że wiersze napisane zostały z myślą o odbiorcy, zwykłym, prostym człowieku. Poeta przyjął postawę frankańską wobec świata. Sprzyjało temu jego osiedlenie się w Poroninie, bliski kontakt z tatrzańską przyrodą i poczucie życiowej stabilizacji. W jednym z wierszy wyznaje – Przestałem się wadzić z Bogiem. Serdeczne to były zwady. W prostych, nieskomplikowanych wierszach, operując niezwykle skromnym słownictwem, poeta daje do zrozumienia, że obserwacja natury i... Codzienności nie tylko uspokaja, ale uczy życiowej mądrości. Księga ubogich zaskakuje swoją prostotą i skromnością. Po oszałamiających, ponurych wizjach hymnów towarzyszymy mu w wędrówkach po górskich ścieżkach, słysząc kojące słowa. Witajcie, kochane góry, o witaj, droga Marzeko. i oto znów jestem wami. A byłem tak daleko. W Księdze Ubogich znajdziemy również takie wyznanie. Rzadko na moich wargach, niech dziś to warga ma wyzna, jawi się krwią przepojony najdroższy wyraz, ojczyzna. Tak rozpoczyna poeta wiersz pod tytułem Rzadko na moich wargach aby wyrazić w nim pogardę dla tych, co nadużywają słowa ojczyzna, lub czerpią z niego korzyści, aby wyjaśnić, że ojczysty kraj to piękno polskiego krajobrazu, codzienne ludzkie rozterki i kłopoty. Wiersz kończą wzruszające słowa. W mojej pieśni, bogatej czy biednej, przyzna mi ktoś lub nie przyzna, żyje ta rzadka na wargach, Moja najdroższa ojczyzna. Księga Ubogich stanowiła finał poety modernisty. W tradycjach naszej poezji pozostaje Kasprowicz twórcą wysokiej miary. Piewca urody polskiego krajobrazu był zarazem poetą głęboko ludzkim, nachylającym się z serdeczną troską nad powagą życia. Zakończmy nasze spotkanie z poezją Jana Kasprowicza słowami samego poety. Kochałem najlichsze źdźbło trawy i człeka, co z losem się zmaga. Aż nie do wiary, że wyznanie... Nic mi świecie, piękności Twej zmącić niezdolne, Wyło z ust poety wkraczającego na wokandę poetycką u schyłku wieku. Pamiętajmy jednak, że autor tych słów, Leopold Staff, był poetą trzech pokoleń. Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i współczesności, a jego poezja przetrwała niezależnie od zmiany czytelniczych gustów i dziejowych burz. Staw związany był silnie z tendencjami artystycznymi młodej Polski. Kierował zespołem tłumaczonym dzieła niczego. Nasze spotkanie ze stawowską poezją rozpocznijmy od przeczytania sonetu Kowal. Podmiot liryczny mówi o wykuwaniu serca z bezkształtnej masy kruszców drogocennych. Ma ono być hartowane, mężne, dumne i silne, odporne na wstrząs i przyjemności losu. Zatem mamy wezwanie do czynu, do działania. Jednak czyn odbywa się w marzeniach, a wykuwanie serca to praca człowieka nad samym sobą, dążenie do doskonalenia wewnętrznego. Czy Kowal nie przypomina nam niczańskiego nad człowieka? Czy nie symbolizuje tęsknoty do wewnętrznej siły, jaką może posiąść każdy z nas, pracując nad sobą, wyrabiając najwspanialsze wartości etyczne? Oto wyraża staw przekonanie daleko rygające od pesymizmu dekadentów. Uważa, że sens życia mieści się w tęsknocie do doskonałości, w dążeniu do ideałów, lecz nie w ich realizacji. Marzenia i poszukiwania są według poety wyższe działania. Poglądy te są zgodne z tytułem pierwszego zbiorku Staffa Sny o potędze. Poeta nie obronił się jednak całkowicie przed młodopolskim smutkiem i melancholią. Przykładem może być znany wiec, deszcz jesienny. Uderza nas jego niezwykła nastrojowość. Zwróćmy uwagę, jakich środków artystycznych użył poeta, aby wywołać...